świat Cię wzywa. Postępu duchowego nie mierzy się pozornymi siłami, lecz tylko głębią szczęścia w medytacji. Paramahansa Yogananda czy dostrzegasz czasem znaki? Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się ujrzeć wielokrotność jednej cyfry na zegarze, telefonie, paragonie sklepowym czy desce rozdzielczej w aucie? Mówię o liczbach takich jak pierwsza 11, druga 22, trzecia 33. Ja widzę je wszędzie. Nawet moi znajomi w pewnym momencie zaczęli dziwnie na mnie patrzeć, kiedy z każdym tankowaniem auta na dystrybutorze pojawiały się cyfry typu 44,44. 44. Z początku sądziłem, że to aniołowie w ten sposób się ze mną witają, lecz ostatnio zdałem sobie sprawę, że to operacja na ogromną skalę. Liczby te nie są przypadkowe. Są wiadomością od wszechświata który zaprasza nas, abyśmy stali się ambasadorami pozytywnej zmiany, czyli pracownikami światła. Pracownik światła to osoba, której zadaniem jest wprowadzenie pozytywnych zmian na świecie. Wierzę, że zanim pracownicy światła znaleźli się na Ziemi, wszyscy dokonali świadomego wyboru, aby obudzić się w konkretnym czasie w celu skierowania świata w nowy wiek pełen szczerości, spokoju i wiedzy. Że miłość jest boskością. Pracownik światła czuje również potrzebę przemierzania całego wszechświata w dokładnie określonej teraźniejszości. Twoja własna potrzeba stworzenia życia pełnego zjednoczenia i miłości jest również tym, co sam wybrałeś, zanim pojawiłeś się na ziemi. Twój świadomy wybór, aby uczynić życie pozytywnym, jest niczym innym jak twoją odpowiedzią na wewnętrzne wołanie wszechświata. 11:11/111. 11, Nie zamierzam was oszukiwać, kiedy zacząłem dostrzegać powtarzającą się sekwencję jedynek. 111 lub 11:11, 11. po prostu wiedziałem, że kryje się za tym jakieś duchowe przesłanie. Jednak dokładne określenie, co takiego konkretnie to oznacza, zajęło mi trochę czasu, gdyż w internecie zawsze w ten sposób sprawdzam coś Czego nie rozumiem, znalazłem całe tony rozmaitych interpretacji tych cyfr. Pamiętam, jak pewnego dnia spojrzałem na swój telefon i zobaczyłem godzinę 11.11. .11. Postanowiłem podczas medytacji zastanowić się nad tym, co oznacza ten przekaz. Szczerze mówiąc, odpowiedź, jaką otrzymałem, była jasna, konkretna i oczywista. Wiadomość którą odczytałem głęboko wewnątrz mnie, nie była żadną nowością. Był to bardzo stary przekaz, który wszyscy znamy z nauk takich wielkich nauczycieli duchowych jak Jezus czy starożytnych mędrców jak Pataniali, twórcy Yoga Sutr. Wiadomość brzmiała następująco, wszyscy jesteśmy jednością. Jak już wspomniałem, jest to od dawna znana prawda, lecz kiedy otrzymujesz wiadomość 11.11, .11, dosłownie łączysz się z boskością. Wiążesz się z wszystkimi i wszystkim, co kiedykolwiek było i będzie. Łącząc się z tą częstotliwością, ważne jest, aby skupić myśli na czymś, co przyczynia się do wzrostu, uzdrawiania i pielęgnacji świata. Bywają sytuacje... Kiedy w naszym umyśle krążą niepokojące myśli i czujemy się sfrustrowani lub odosobnieni. Podobne odczucia nie oznaczają, że jesteśmy złymi ludźmi czy beznadziejnymi pracownikami światła, ponieważ jesteśmy tu, aby rozwijać się i nieustannie uczyć. Kiedy na naszej drodze pojawia się sekwencja 11:11, -11, oznacza to wezwanie wypływające z samego źródła stworzenia i głębin naszej duszy. To aniołowie i wszechświat unoszą naszą energię, intensyfikują wibracje i ujawniają się, aby stać się naszymi przewodnikami, przywódcami i nauczycielami w świecie. Ja jestem zadanie pracownika światła jest związane z prawdziwym wezwaniem wszechświata, który respektuje nas takimi, jacy prawdziwie jesteśmy. Jesteśmy duszą we wnętrzu cielesnej powłoki i żyjemy tu i teraz, aby coś zmienić. Kiedy zaakceptujemy duchowy dar i powierzoną nam misję, budzimy siebie oraz naszą siłę od wewnątrz. Akceptację tego, kim naprawdę jesteśmy, nazywam ja jestem. Różne szkoły naukowe określają ten koncept mianem jam jest. Nie jest to oczywiście nowa informacja, gdyż naucza się o tym od tysiącleci. Biblia przytacza słowa Jezusa, jam jest światłością świata. Na tym właśnie polega zadanie pracownika światła. Kiedy się przebudzisz i zharmonizujesz swoje Ja jestem, zatwierdzisz tym samym fakt, iż jesteś częścią czegoś wspanialszego niż ty sam. Dokładnie to dzieje się, kiedy widzisz sekwencję jest to lub jedenasta jedenaście. Otrzymujesz wtedy zaproszenie od niebios, aby uznać i zaakceptować siebie jako część istniejącej całości. Zanim zagłębimy się w kolejne rozdziały, poświęćmy chwilę na obudzenie i harmonizację Twojego ja jestem dzięki poniższemu ćwiczeniu. Weź głęboki oddech, a następnie powoli wypuść powietrze. Powiedz, ja jestem światłem. Wyobraź sobie siebie skąpanego w jasnym, białym świetle. Weź jeszcze jeden głęboki oddech i wolno wypuść powietrze. Powiedz, Ty jesteś światłem. Wyobraź sobie, jak każde istnienie na świecie rozbłyska jasnym światłem. Ponownie weź głęboki oddech i wypuść powoli powietrze. Powiedz, my jesteśmy światłem. Ujrzyj, jak twoje światło łączy się w jedności ze światłem wszystkich ludzi. Uwielbiam tę potężną, aczkolwiek prostą technikę. Jeżeli kiedykolwiek będziesz potrzebował wykonać to ćwiczenie na szybko, aby zmienić swoje wibracje i zanurzyć się w swoim prawdziwym ja, możesz zwyczajnie wypowiedzieć, jestem, jesteś, jesteśmy. Wibracja 57. Masaż umysłu. Nie wiem jak ty, ale ja uwielbiam masaże, zwłaszcza po intensywnych ćwiczeniach fizycznych, podróży lub dłuższym siedzeniu przy biurku, a tak się składa że wszystkie te sytuacje powtarzają się w mojej codzienności całkiem regularnie. Usuwanie zbitych warstw i napięcia z mojego ciała bywa czasem bolesne. Zawsze jednak jest bardzo przyjemnym uczuciem. Uwielbiam, kiedy palce wędrują po mojej skórze, tak jakby sam boski uzdrawiający wszechświat pulsował w każdej komórce mojego ciała. Lubię też masować się samodzielnie w kąpieli, wykorzystując do tego olejki. Lub zaraz po wyjściu z wanny, w celu rozluźnienia mięśni po intensywnych ćwiczeniach jogi. Uczucie towarzyszące masażowi pozwala mi podarować sobie miłość, na którą zasługuje. Podobnie jak twoje ciało, umysł również potrzebuje masażu, aby pozbyć się napięcia. Uwielbia opiekę, na którą zasługuje. Umysł to niesamowite miejsce. Ja wizualizuję je sobie jako ołtarz boskości. Tam również tworzymy kolejne kroki naszej wędrówki, myślimy o aniołach, robimy listy zakupów i wyrażamy nasze uczucia. Twój umysł jest cudowny. Podaruj mu dziś masaż. Wibracja na dziś. Masujesz swój umysł podczas każdej medytacji, za każdym razem, kiedy zdecydujesz się usiąść i głęboko oddychać. Zanurzasz się i świadomie otwierasz swoje wewnętrzne widzenie pozazmysłowe. Możesz masować swój umysł również poprzez wizualizację i modlitwę. Dzisiejsza lekcja pokaże Ci, jak wezwać swojego anioła stróża, który pomoże w należnym Ci masażu umysłu. Zmówisz modlitwę i położysz się na chwilę lub utniesz krótką drzemkę. Dlatego też najlepiej wykonać dzisiejsze ćwiczenie, kiedy będziesz miał dłuższą chwilę dla siebie lub zaraz przed snem. Przede wszystkim pomódl się do swojego umysłu następującymi słowami, dziękuję Ci, umyślę, za dzisiejszą chwilę na odpoczynek. Zdaję sobie sprawę, że czasem jesteś przepracowany i zestresowany. Zachęcam Cię do paru chwil odpoczynku oraz przyjęcia masażu który odżywi Cię i zlikwiduje wszelkie negatywne myśli. Następnie odmów modlitwę do swojego anioła stróża. Dziękuję Ci, aniele stróżu, za Twoje jasne światło, kojące dotyk i masaż mojego umysłu. Otocz tę przestrzeń w moim wnętrzu swoim światłem, uzdrowieniem, opieką i miłością. Dziękuję Ci za likwidację obaw i blokad oraz za zastąpienie ich spokojną i ciepłą energią. Jestem teraz gotowy, by uciąść wygodnie i odprężyć się, a mój umysł jest gotowy na przyjęcie Twojej opieki i masażu. Tak zatem jest. Następnie odpręż się i odpocznij, zdrzemnij się chwilę lub połóż się spać, jeżeli jest już późno. Cały czas pamiętaj, że Twój anioł stróż trzyma pieczę nad wszystkim oraz wspiera i otacza miłością Twój umysł. Podziel się wibracją, zezwalam mojemu aniołowi światła masować mój umysł.